Witam w drugiej audycji Radio Travel Podcast Przed mikrofonem Darek Dzisiaj turystycznie udamy się do Kłocka na Dolnym Śląsku Właśnie o tym mieście postanowiłem dzisiaj Wam opowiedzieć Oprócz tego przejrzę dla Was kilka ofert last minute Zapraszam więc do słuchania A przenosząc się do Kłodzka, dodam tylko, że ulewne deszcze, jakie przeszły nad Kłodzkiem w piątkowe popołudnie, nie były w stanie zniechęcić tłumów przybyłych na koncert otwierający 48 dni Kłodzka. Na imprezie gościł m.in. zespół Phil. Kłodzko z niemieckiego Glac to miasto w województwie dolnośląskim będące siedzibą dwóch gmin, zarówno miejskiej, jak i wiejskiej, ale także powiatu. W latach 1975 do 1998 Kłodzko administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego. Miasto leży w Kotlinie kłockiej nad Nysą Kłodzką. Według danych z ubiegłego roku liczba mieszkańców osiągnęła prawie 28 tysięcy mieszkańców. Kłocko to miasto trzech kultur – czeskiej, niemieckiej i polskiej – z ponad tysiącletnią tradycją. Dla ciekawostki warto dodać, iż Kłodzko jest stolicą historycznego już hrabstwa kłodzkiego. Leży w północno-wschodniej części Kotliny u południowo-zachodnich podnóży Gór Bardzkich na wysokości od 290 do 370 metrów. Najniższym punktem miasta jest ujście Ścinawki na północy u stronie, a najwyższym zaś zbocza Czerwoniaka na południu. W mieście Kłodzko rośnie pięć drzew, które uznano za pomniki przyrody. Na kartach historii miasto pojawiło się po raz pierwszy w 981 roku. Brak badań archeologicznych na tym terenie, co do niemieckiej nazwy miasta, spowodował stworzenie przez niemieckich uczonych teorii o możliwości założenia Kłodzka przez Rzymian. Teoria ta została stworzona na podstawie odnalezionych monet rzymskich. Teraz kilka słów o kłodzkich zabytkach. Bastionowa twierdza to chyba najsłynniejsza budowla w mieście, na miejscu wcześniejszego zamku z roku 1577, przebudowanego w latach 1680 do 1702. Ponadto późnogotycki kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz barokowy zespół klasztorny franciszkański. Oczywiście warto też dodać gotycki most na młynówce z barokowymi figurami stylistycznie powiązany z mostem Karola w czeskiej Pradze, a także oczywiście ratusz z końca XIX wieku z renesansową wieżą. Warte odwiedzenia przez każdego turystę jest oczywiście Muzeum Ziemi Kłodzkiej, które powstało tutaj w 1963 roku oraz oczywiście Trasa Podziemna. W Kłodzku przez cały rok odbywa się szereg imprez kulturalnych. Bogata oferta sprawia, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Dla pasjonatów muzyki poważnej organizowane są wieczory muzyki organowej i kameralnej. W Kłodzku także odbywają się koncerty w ramach uznanego na świecie festiwalu Wratislawia Kantans. W czerwcu ma miejsce impreza poświęcona muzyce, ale także Noc Świętojańska. Jeden z najważniejszych zabytków Kłodzka, Most Świętego Jana jest wówczas miejscem magicznych wydarzeń. Odbywa się koncert oraz widowisko muzyczne, zaś młynówką płyną wianki. Największą i najważniejszą jednak imprezą plenerową całego regionu są oczywiście Dni Twierdzy Kłodzkiej. W wydarzeniu temu towarzyszą różne imprezy, w tym Noc w Muzeum, Noc na Twierdzy, gdzie w towarzystwie żołnierzy z regimentu można zwiedzić podziemne miasto. Kłocko, centrum regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym, jest jednocześnie największym miastem ziemi kłockiej. Należy do najpiękniejszych zakątków południowo-zachodniej części Polski. Zapraszam więc do Kłocka, dodam tylko, że osobiście wielokrotnie w Kłodzku bywałem. Informacje zawarte w tej audycji pochodzą częściowo z serwisu Wikipedia oraz z serwisu kłodzko.pl. A już za chwilę przedstawię Wam kilka ofert last minute. Pozostańcie z Radio Travel. Ombre la planet blue, Creacion to utwór z serwisu Yamendo, usłyszeliśmy go przed chwilą, a teraz przegląd wybranych ofert last minute biur podróży, Rainbow Tours, kraje Beneluxu, wycieczka objazdowa od 9 do 14 czerwca 850 zł, wycieczka autokarowa Ukraina szlakiem Wołodyjowskiego, również wycieczka autokarowa i objazdowa od 9 do 15 czerwca 949 zł, Riviera w czasy od 10 do 17 czerwca wraz z przelotem 2470 zł Turcja. Wycieczka objazdowa również od 10 do 17 czerwca 1299 zł Turcja. riwiera w czasy Antalya. Od 10 do 17 czerwca 720 zł Chorwacja. Yy, przejazd. Wycieczka objazdowa autokarowa od 10 do 21 czerwca 399 zł lub Dalmac Dalmacja od 10 również do 21 czerwca od 420 zł Tunezja e, od 11 do 18 czerwca 1630 zł Biuro Podróży TUI e, i tutaj mamy Turcję Hotel Riviera od, 1800, e, od 1382 zł na jeden tydzień e, Turcja e, również Bodrum Tutaj jeden tydzień od 16 czerwca, 1868 zł. Kolejne biura podróży i tutaj mamy Teneryfę już od 1199 zł. Grecja 2840, dwa tygodnie, tydzień na Costa del Sol 1310 zł, ale na Malediwy już za 5962 zł za tydzień. Biuro podróży z Lubina, My Travel, Egipt, Hurgada od 12 czerwca 2542 zł, Maroko, Agadir 7 dni 2785 zł. To były wybrane oferty biur podróży Last Minute. Zapraszam do kolejnego podcastu Radio Travel. Już wkrótce informacje o audycji na stronie www.radiomyślniktravel.blogspot.com lub w Nowej Gazecie Lubińskiej. O tymczasem Do usłyszenia i cześć!